Co by Pan szczególnie polecał naszym czytelnikom, naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o to, co Państwo prezentowaliście tutaj dzisiaj na poletkach? No tak, tematem w większości czerwcowych dni pola są rzepaki o zimę i, i, i zboża. Także na tym się skupiliśmy podczas dzisiejszego naszego dnia, właśnie Dnia Rzepaku i Zbóż firmy Limagren. Pokazaliśmy tu pełną gamę naszych odmian i rzepaku i zbóż, także zaproszeni rolnicy, którzy przybyli w tradycyjnie do, dobrej frekwencji na, na, na naszą kolekcję, mogli się zapoznać ze wszystkimi naszymi produktami, które oferujemy obecnie w Polsce. Trudno z tych kilkunastu odmian poradzić czy zarekomendować Któreś szczególnie na pewno zwracamy uwagę na to, że mamy w naszej ofercie wzorzec coborowski, czyli odmianę Arsenal, mamy odmianę kiłodporną Andromedę z tych specyficznych mamy utytułowaną odmianę Artogę, która ustąpiła miejsce jako wzorzec odmianie Arsenala, wcześniej była też wzorcem. Utytułowany również Albatros, dwa lata z rzędu najlepsza odmiana w badaniach rozpoznawczych coboru. No i dla tych, którzy pamiętają bardzo srogą zimę 2011-2012. W szczególności zwrócilibyśmy uwagę na odmianę Anderson, która w tych badaniach, w badaniach tamtej zimy okazała się odmianą o najwyższej mrozoodporności spośród wszystkich odmian ujętych w badaniach rejestrowych. Można byłoby dużo mówić o tych odmianach, jest ich trochę za dużo, żeby szybko każdą scharakteryzować. Każdy na pewno Rolnik, który nas odwiedza, mamy na tyle szerokie portfolio i na tyle kompletne, że potrafi... Potrafimy zarekomendować coś dla tych, którzy szukają odmian sprawdzonych, nie chcą ryzykować. Potrafimy coś zarekomendować dla tych, którzy szukają nowości o najna, naj, największym potencjale, z najnowszą genetyką. Mamy też odmianę dla tych, którzy niestety mają problem z kiłą kapustnych, mamy odmianę Q odporną Mamy odmianę najbardziej mrozodporną, więc jeśli ktoś szuka odmiany o najwyższych parametrach mrozodporności, taką odmianę też mamy. No i silnym punktem naszego Portfolio są również odmiany z genem odporności na suchą zgniliznę. Sucha zgnilizna, wiadomo, jest ymm, patogenem, jest cichym zabójcą plonów w rzepaku. Szczególnie po tej długiej jesieni czy zimie, którą mieliśmy, gdzie presja suchej zgnilizny była bardzo duża, te odmiany z genetyczną odpornością na suchą zgniliznę pokazują swoje walory. Na poletkach było kilka nowości rzepaczanych. Jak, co by Pan polecał rolnikom, którzy chcieliby sprawdzić, przetestować nowości rzepaczane firmy Limagrain? Znaczy, w pewnym sensie nowością są odmiany Arsenal i Anderson, są od niedawna w naszej ofercie, więc na pewno warto te odmiany sprawdzić. Z, no, z najnowszych y, propozycji, czyli z odmiany, a, mamy odmianę Astronom i odmianę Aleksander, obydwie znakomicie plonują i co ważne obydwie mają y, genetyczną odporność na suchą zgniliznę. A y, na pewno warto się tematowi suchej zgnilizny przyjrzeć nie tylko ze względu, czy patrząc tylko na objawy choroby, ale myśląc także o tym, że odporność na suchą zgniliznę wprowadza rośliny w lepszej kondycji w okres, w okres zimy gdy rośliny nie są porażane jesienią gdy nie uda się dobrze ochronić plantacji fungicydem wtedy rośliny odporne te, takie na przykład jak te nasze najnowsze odmiany typu Aleksander i Astronom wchodzą w zimę w lepszej kondycji czyli powinny lepiej zimować. I podsumowując, ten dzień na poletkach, tutaj kilka słów na temat zbóż, które mieliśmy tutaj okazję oglądać. Portfolio zbożowe też mamy dosyć szerokie, no nie tak jak rzepaki, ale się rozwijamy, szczególną uwagę zwróciłbym na odmiany jęczmienia browarnego, z którego hodowla Limagren słynie nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Proszę jako ciekawostkę tylko powiem, że aż 85% czeskiego piwa jest zrobione z odmian Limagren czyli pijąc pilznery, pijemy piwo ważone na słodzie z hodowli Limagren. Także na pewno w naszej ofercie na, na szczególną wagę zasługują jęczmiona i paszowe, na no szczególności browarne. Wprowadzamy też e, odmiany pszenicy.